Reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia W okolicach Nowego Sącza, w Barcicach Piękne słońce, trochę chmurek, ale generalnie prawie nic nie zapada. Dzwonię z Wysłowic. właśnie wyszło piękne słoneczko u nas. Wygląda, że na dłużej. On jest z Białej. Jakieś 15 minut temu mieliśmy jeszcze ładną słoneczną pogodę. W tej chwili to jest taka ulewa, że zamiast ulic mamy po prostu płynące, rwące potoki. I jeszcze informacja z Norwegii, gdzie trójki słucha pani Monika. Za kołem podbiegunowym może nie jest ciepło, ale za to piękne słońce i to 24 godziny na dobę. A za oknem fiord z pozdrowieniami. za koła podbiegunowego pozazdrościć pani Monika. 0,22 i 7 trójek, tu trójka za 25 minut 17. It's all about steam, it's all about dreams, it's all about making the best out of everything You'll know when you're fine, cause you'll talk like a mime, and you fall on your face, you get back up, man you're doing fine, a considerate clown, a preachy preaching machine I don't want to hear you say, say, say, say, say, say, say. Let's <laughs> Zacznijmy z Mucznego od pani Ani z Wilczej Jamy z Bieszczat. Jest tu piękna pogoda, 22 stopnie i najlepsze pierogi na świecie. i kuchnia u pani Ani w Wilczej Jamy w Mucznem. Zamykam oczy i widzę tą kuchnię. najlepszy jest ten kącik, kiedy się wchodzi to na wprost i na lewo, tam gdzie palniki i garnki, tam zawsze warto zajrzeć. 0,22 i 7,3. No a teraz kolejna relacja naszych podróżników, tym razem z Indii. Motocyklem dookoła świata. Rejs łodzią po Gangesie to punkt obowiązkowy w Varanasi. Można płynąć w ciągu dnia, można po południu albo wieczorem, ale najlepiej jest płynąć o świcie. Co jest szczególnego w takim rejsie? O tym Michał Gąsiorowski. Jest godzina 4.30 rano. Większość ludzi śpi jeszcze, śpi jak to w Indiach, gdzie popadnie. Ale tutaj już rozpoczęło się poranne pranie. O, pan dzień sypierze na kamieniu, tareczką, elegancko, potem się to wypłukuje w walącą dechę. Sporo tych rzeczy mają do prania, chyba z całego tygodnia, chociaż sądząc po tym, jak często się przybierają, to może być i z miesiąca. Przed piątą rano na rzece pojawiają się pierwsze łodzie, z których można obserwować, jak do życia budzi się dzień i miasto. To ile jest tu świątyń Shivy? Około 30 milionów, ale większość z nich jest w domach, w domach prywatnych. Nie można więc ich tak po prostu zobaczyć. Za świątynią uważa się też nie tylko te wielkie budowle, ale takie małe, kapliczki. Trudno jest to wszystko policzyć. Można otrzymać zaproszenie od rodziny, do której należy dom i wtedy obejrzeć z bliska taką świątynię. W przeciwnym razie jedyne co można to czasem zobaczyć ją z zewnątrz. Poranny rejs łodzią po Gangesie w Varanasi jest naprawdę dużym przeżyciem. Fakt, trzeba wstać o czwartej rano, ale za to wrażenia niespotykane. Ludzie przychodzą tu w celach rytualnych, ale także, żeby po prostu się wykąpać, umyć zęby, dzieci, żeby się pobawić i popluskać. Na brzegu można napić się kawy albo herbaty, zjeść śniadanie czy po prostu medytować. Jeśli ktoś pomyślał, że wyjątkowość tego miejsca sprawia, że Hindusi bardziej o nie dbają, oczywiście jest w błędzie. Na brzegu walają się jak w całych Indiach tony śmieci, a zanieczyszczenie rzeki bije wszelkie rekordy. Podczas rejsu łodzią można natknąć się na przeróżne rzeczy pływające po powierzchni, poczynając od wszelkiego rodzaju śmieci, a na ludzkich szczątkach i zdechłych psach czy krowach kończąc. Ja nie odważyłem się zamoczyć choćby stopy. Nie Miałem też specjalnie ochoty na herbatę zaparzoną z tej wody, ale wschodu słońca w tym miejscu i tych pierwszych porannych godzin nie zapomnę chyba nigdy. Varanasi, Michał Goziarowski. Gangę Soświcie, oświcie. Michał i Tomek na pewno będą mieli mnóstwo wspomnień nie tylko z Varanasi, z hinduskiego miasta, które ma 2000 lat. Mogą Państwo śledzić ich dzienniki motocyklowe na stronach internetowych Polskiego Radia www.polskieradio.pl ukośnik trójka ukośnik motocykle. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX-80 do skrzypiących zawiasów i zamków www.cx80.pl W tych dziennikach motocyklowych znajdą Państwo to, co Panowie powiedzieli na antenie, a także więcej, no i do tego jeszcze fotografie z podróży dookoła świata na motocyklach. Polecam gorąco. A już za chwilę naszym gościem będzie Pan Przemysław Guła, dyrektor Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów w Holandii utkany szlafrok, w którym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 Jakie dwa ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty holandii. I jeśli będzie trzeba ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przyprawię kalifornijskim winem że się z moją dziewczyną, pokolana po pas po szyję. Lubię w jej farbowane rzęsy, Biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko. Kierat. Jedwa. Dzwonię z Rostocza, z miejscowości Susiec. No i tak słucham tych prognoz pogody naokoło, a u nas jest taka piękna pogoda, tu jakieś burze, jakieś nawałnice, jakieś grady, a u nas dwa dni świeci piękne słońce. Dzwonię z miejscowości agroturystycznych, gdzie jest dużo szlaków i nawet goście sobie chwalą, że nie ma takiego upału. Goście odmawiają, bo dzwonią, mówią, że są takie fatalne prognozy pogody i normalnie zgłaszają niechęć przyjazdu do nas. Także powiedzcie Państwo, że na Roztoczu naprawdę jest pięknie, nie ma żadnych gradów ani bólu. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Canterey. Na roztoczu jest pięknie. 022 i 7 trójek to telefon do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Adres elektroniczny ZD3 małpapolskieradio.pl Za 11 minut godzina 17. Gościem popołudniowej audycji jest dr Przemysław Guła z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dyrektor Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym zajmuje się rządowe biuro, rządowy Centrum Bezpieczeństwa? Jeżeli popatrzymy na cały obszar bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach nadzwyczajnych, ma to taką strukturę pewnej piramidy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest na jej wierzchołku. Jest to miejsce, gdzie skupiają się wszystkie informacje w zakresie tego, co nam grozi. Grozi nam zarówno w takiej sytuacji jak dzisiaj, czyli mówimy o pewnych zdarzeniach meteorologicznych, zarówno w sytuacji epidemiologicznej, jak i wszystkich innych zagrożeń, które są istotne z punktu widzenia obywatela z jednej strony, ale na tyle istotne, że będą wymagały zaangażowania rządu, czy też zaangażowania poziomu premiera. Ta chmura radioaktywna, która swego czasu napłynęła nad Polskę z, z nad Czarnobyla, to także dziś byłoby w centrum zainteresowania, w centrum reakcji tego te, tego gremium. Podstawową zasadą w zarządzaniu kryzysowym jest coś, co my określamy tak zwaną subsydiarnością, czyli każdy robi na swoim poziomie to do czego jest powołany. I Tutaj bardzo ściśle trzymamy się tej zasady. Są odpowiednie instytucje, które zajmują się monitoringiem tego typu zdarzeń. Jest Państwowa Agencja Domistyki, która będzie podmiotem wiodącym, który z nami współpracuje. Są też ośrodki wojskowe, które zajmują się oceną i analizą skażeń. Natomiast istotne jest to, że my jesteśmy tym jednym miejscem, gdzie te informacje powinny się skupić, ale także pewna wiedza, co dalej, jaką procedurę wdrożyć, z kim dalej się kontaktować i co będzie konieczne do wykonania. Czyli w tym centrum, wyobrażam sobie, 24 godziny na dobę siedzą fachowcy, którzy czuwają, huchają na, na, na zimne. Tak, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy to centrum, czy na to centrum pracują ludzie, którzy siedzą w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa, właśnie we wspomnianym PA, w Sztabie Policji, w wielu innych instytucjach podległych także Ministrowi Obrony i także na poziomie wojewódzkim, dlatego, że to jest ten poziom, z którym my współpracujemy. Dzisiejsza, dzisiejsze zdarzenia, wczorajsze o charakterze zagrożeń powodziowych są typowym tego przykładem, gdzie naszym głównym partnerem są wojewódzkie sztaby zarządzania kryzysowego czy centra zarządzania kryzysowego, w których jest prowadzone analogiczne monitorowanie. Stamtąd też są koordynowane działania. Ta informacja spływa przez całą dobę do nas. A co w tej chwili dzieje się y w centrum w rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z tymi ulewami na południu? Czy, czy już podjęto jakąś akcję, czy na razie to jeszcze jest zbieranie informacji i analizowanie? Bardzo dobre pytanie. Chcę powiedzieć jednej rzeczy. My staramy się przede wszystkim rzeczywiście wchodzić tam, gdzie ten poziom zagrożenia już wykracza, poza tym, z czym radzimy sobie normalnie. Doświadczenia powodziowe, sprawność na poziomie właściwie powiatowym w tym momencie jest już na tyle duża, że sytuacja to jest pod kontrolą. Chcę powiedzieć, że powodzie w Polsce o tej porze roku nie są niczym nadzwyczajnym. Wypracowaliśmy już pewne mechanizmy i tak długo, dopóki radzimy sobie z tym na poziomie gminy, na poziomie powiatu, następnie województwa, my wyłącznie tę sytuację monitorujemy, informujemy wszystkich, wszystkie osoby odpowiedzialne, ministra spraw wewnętrznych, premiera, yy, którzy muszą być na bieżąco informowani o takiej sytuacji, a zakres monitorowania polega na tym, że jeżeli pojawia się pewien sygnał niebezpieczny i wiemy, że ten próg może zostać przekroczony, celem naszej analizy i właśnie pracy analityków jest to, żeby wyprzedzająco uświadomić sobie, że coś może nastąpić, wyprzedzająco wykonać pewne ruchy, które będą zapobiegały. A z tych analiz, które są teraz, analiz dotyczących sytuacji na południu kraju, wynika, że już trzeba podejmować ruchy, czy sytuacja jeszcze nie jest aż tak poważna? Tak, tutaj jest bardzo dobre słowo prognozowanie. E, oczywiście najgorsze jest prognozowanie i przepowiadanie pogody. Myślę, że wiele żartów jakby e, rzecz nam wyjaśnia i zawsze jest to bardzo niewdzięczna rola, że powiedzieć, jakie będzie jest, padać, nie będzie padać. Tak. E, w tym momencie przy całym zaangażowaniu, które, które, które jest na poziomie, tak jak powiedziałem, tego normalnego reagowania na bieżąco radzimy sobie z wszystkimi sytuacjami, które są. E, na poziomie absolutnie lokalnym. Natomiast prognozy mówią o dalszych kilku dniach opadów. One mają dość dynamiczny charakter tutaj trzeba zróżnicować y, pewne obszary. Znamy tą specyfikę powodzi górskich, chociażby nawet przykład ubiegłego roku, czy już wspomniany wcześniej rok 97-2000, gdzie powódź górska potrafi przynieść ogromne straty lokalne. To jest droga, to jest most, to jest coś, co jest bardzo uciążliwe z punktu widzenia danej społeczności. Jest to uciążliwe, natomiast także wypracowaliśmy mechanizmy, jak to odbudowywać, skąd to finansować. Oczywiście nie jest to nasza rola, natomiast jakby y, wiemy, że to potem wszystko działa i nie możemy gwarantować, że tego typu sytuacji nie będzie. Natomiast monitorując na teraz i także prognozując w zakresie pogody, nie spodziewamy się jakiegoś bardzo gwałtownego i ciężkiego rozwoju znaczy sytuacji. Czyli nie spodziewają się panowie kataklizmu, nie ma żadnej paniki? Ostatni raport, który mam przed sobą, taki kompleksowy, który, który pan widzi, jest na godzinę 15 i możemy mówić o tym stanie, który jest na teraz. Natomiast, tak jak powiedziałem, prognozowanie hmm. i pewne zjawiska nieprzewidywalne. Chcę powiedzieć o innej rzeczy. Również w ramach naszego monitorowania to, co wychwytujemy, jest to bardzo duża ilość wypadków drogowych, które się dzieją. To jest także istotny problem, który towarzyszy, choć bezpośrednio nie jest skutkiem podtopień i powodzi. Dziękuję za wizytę w studium. Doktor Przemysław Guła z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dyrektor Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń. Fachowcy, jak rozumiem, siedzą tam 24, wyobrażam sobie, że to jest takie centrum, jest jakiś pokój, gdzie, gdzie zawsze ktoś siedzi. Tak? Zawsze ktoś jest, czuwa. jest cała służba dyżurna, jest to grupa fachowców, jest to grupa analityków, którzy w każdej chwili wspierają ich swoją pomocą. Dziękuję panu za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 6,5 minuty, godzina 17. No dobra, to co? Get anonim? No i czyście bawimy się wszyscy! Thank w kierunku Gdańska, no i jest bardzo, bardzo szaro i ponuro. Zapraszamy do reklamy.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 Program trzeci Polskiego Radia mamy. Środę 24 czerwca minęła 17. Serwis trójki przedstawią Małgorzata Malborska i Marek Proszek. Czy to będzie przełom w wyjaśnieniu zbrodni katyńskiej? Polsko-rosyjska Komisja do Spraw Trudnych jest za udostępnieniem Polsce akt na ten temat. Na taki moment my czekamy od lat no blisko 70. Rzecznik Praw Obywatelskich odmawia posłom PiSu, twierdzi, że nie ma podstaw, by badać zgodność statutu partii z konstytucją. Jarosław Kaczyński już bez immunitetu i może stanąć przed sądem, a rzecz dotyczy jego słów na temat Janusza Kaczmarka. Dyplomaci na razie mówią niewiele i trzymają kciuki, bo jest szansa na odtajnienie reszty rosyjskich archiwów dotyczących zbrodni katyńskiej. Polsko-Rosyjska Komisja do Spraw Trudnych przedstawiła ministrom spraw zagranicznych.